praca większość małych sądów. Cztery godziny rozmów, ale bez decyzji fiaskiem zakończyły się rozmowy Kery Ławrow w sprawie Ukrainy. Dawcy szpiku kostnego wciąż pilnie poszukiwani. Nie ma się czego bać. Trzeba być tylko zdrowym i pełnoletnim. Koniec zamieszania wokół trzeciej władzy. Prezydent Bronisław Komorowski ma dziś podpisać nowelę prawa o ustroju sądów powszechnych. To oznacza przywrócenie większości sądów zreorganizowanych wskutek skutek tzw. reformy Gowina. Kończy to trwające półtora roku zamieszanie. A z jakim skutkiem? O tym Ksania Maćczak. Kiedy były minister sprawiedliwości, jednym podpisem zniósł 79 małych sądów w całej Polsce protestom wspieranym przez PSL nie było końca. Być może dlatego dziś, kiedy już wiadomo, że 41 małych sądów zostanie przywróconych, rzecznik ludowców Krzysztof Kosiński mówi tak. Czy Myślę, że to jest spory sukces społeczności lokalnej. Zastrzega jednak, że to nie koniec batalii o sądy. Będziemy walczyć o każdy inny sąd, który jeszcze nie wraca. I słusznie mówi wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja Barbara Zawisza. Założę się, że w momencie, kiedy te sądy były połączone, wcale statystyka się nie poprawiła, a myślę, że może nawet pogorszyła. Do klęski w sprawie reformy sądowej nie przyznaje się jednak Ministerstwo Sprawiedliwości. Przywrócenie sądów wiceminister Wojciech Hajduk podsumowuje krótko. Nie można tutaj mówić ani o żalu, ani o radości. Z punktu widzenia pracy resortu jest to fakt, z którym się trzeba liczyć i który trzeba wykonać. Dorzucając jednak do tego zamieszanie z delegowaniem sędziów, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że reforma w konsekwencji przyniosła więcej strat niż zysków. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Cztery godziny rozmów i nic. Szefowie amerykańskiej i rosyjskiej dyplomacji porozumieli się w Paryżu tylko co do jednego. Nadal trzeba rozmawiać o kryzysie ukraińskim. Żadne decyzje nie zapadły, bo różnica zdań między Waszyngtonem a Moskwą jest zbyt duża. John Kerry po raz kolejny wezwał Rosję, by wycofała swoje wojska z ukraińskiej granicy. Podkreślał, że decyzja w sprawie stworzenia na Ukrainie Federacji Regionów, czego chce Moskwa, należy wyłącznie do Kijowa. It's not up to us. To nie od nas zależy, by podejmować jakiekolwiek decyzje w sprawie federalizacji. Rozmawialiśmy o tym, ale to zależy od Ukraińców, to oni muszą zdecydować o swojej przyszłości. Szef amerykańskiej dyplomacji zapewnił, że w sprawie Ukrainy nie zapadną żadne decyzje bez udziału Kijowa. Szef rosyjskiej dyplomacji stwierdził z kolei, że Ukraina nie może funkcjonować jako jednolite państwo, musi zobowiązać się do neutralności i zrezygnować z wejścia do NATO. W związku z napiętą sytuacją na granicy Rosji z Ukrainą pilnie ma wrócić z USA do Europy szef Pentagonu, szef NATO generał Filip Bridlow. To rozsądny krok, biorąc pod uwagę brak otwartości ze strony przywódców rosyjskich w sprawie ruchu wojsk w rejonach przygranicznych. Powiedział agencji Reutera rzecznik Pentagonu kontradmirał John Kirby. Po powrocie do Europy generał Bridlow ma przeprowadzić konsultacje z sojusznikami z NATO. Według Amerykanów, Rosjanie zgromadzili wzdłuż granicy z Ukrainą 40 tysięcy żołnierzy. Moskwa zapewnia, że nie ma planów wysłania ich na Ukrainę. Amerykanie przypuszczają, że jest to próba zastraszenia władz w Kijowie, ale nie wykluczają także scenariusza zbrojnej interwencji. Z Waszyngtonu Marek Walkuski, Polskie Radio. 23 osoby wystartują w przedterminowych wyborach prezydenckich na Ukrainie, które mają się odbyć 25 maja. O północy minął termin składania dokumentów w CKW. Wśród kandydatów na prezydenta najbardziej liczy się przedsiębiorca Petro Poroszenko, któremu sondaże dają największe szanse na zwycięstwo. Właśnie jego poparła partia Udar Witalija Kliczki, który zajmował drugie miejsce w sondażach, ale zrezygnował z udziału w wyborach, bo chce walczyć o fotel Mera Kijowa. O prezydentury zabiega także była premier szefowa partii Batki Wszczyna, Julia Tymoszenko oraz liderze nacjonalistycznej Swobody sw skrajnie nacjonalistycznego prawego sektora Dmytro Jarosz i Komunistycznej Partii Ukrainy Petro Simonenko. Już 460 tysięcy osób jest zarejestrowanych w bazie dawców szpiku kostnego fundacji DKMS, ale kolejne wciąż pilnie poszukiwane. Dlaczego wyjaśnia Marek Makowski z fundacji? Prawdopodobieństwo znalezienia zgodnego bliźniaka genetycznie wynosi od 1 do 25 tysięcy do nawet 1 do kilku milionów przy rzadkim kodzie genetycznym. Dlatego Fundacja zachęca do rejestracji w bazie dawców. Krew pobierają wykwalifikowane panie pielęgniarki. Nie ma się czego bać, pobieramy 4 ml, to jest taka mała próbóweczka. My podczas rejestracji rejestrujemy się jako potencjalni dawcy szpiku. Od nikogo nie będziemy zabierać szpiku. A osoby, które chcą trafić do bazy dawców szpiku kostnego muszą być zdrowe i pełnoletnie. Słychać ich już z daleka na naszych drogach wraz z wiosną coraz więcej motocyklistów, więc policja apeluje do nich o bezpieczną jazdę. Należy jechać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. To jest podstawa. Jeżeli jest wiele więcej pasów ruchu, to trzymamy się, czy jedziemy tym prawym pasem ruchu. Miana pasa ruchu jest dopuszczalna, ale z zachowaniem różnego rodzaju obostrzeń. Jeżeli tam nie ma znaku zakazu wyprzedzania, to jest pierwsze. Nie można jeździć na linię ciągłą czy podwójną linię ciągłą, a też się to zdarza, że motocykliści to robią. Albert Kogut z Sądeckiej Drogówki apeluje też do kierowców. Aby sprawdzić w wstecznych lusterkach, czy nie są wyprzedzani przez motocyklistę, czy ten motocyklista gdzieś niejedna odjeżdża z prawej strony lub lewej strony. Motocykliści powinni pamiętać o wyraźnym sygnalizowaniu wykonywania manewrów. I to wszystko w tym serwisie trójki. Sport Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie 28 kolejka. Wczoraj Górnik Zabrze do przerwy prowadził z Jagiellonią Białystok 3-1, do 1. jednak Jaga w drugiej połowie zagrała koncertowo i mecz zakończył się remisem 3-3, do 3. w co nie mógł uwierzyć Rafał Kosznik z Górnika. Na własne życzenia zremisowaliśmy, bo prowadziliśmy 3-0, no, nikt, sobie, nikt, nikt sobie nie zdawał sprawy i nie spodziewa się tego, że będzie wynik 3-3. Zawisza Bydgoszcz wygrał 1-0 ze Śląskiem Wrocław. Dziś mecz zagłębia Lubin z Wisłą Kraków. Polskie piłkarki ręczne grały w Zielonej Górze z Portugalią w meczu eliminacyjnym Mistrzostw Europy i wygrały 29-21. To cenne punkty, bo grało się naprawdę niełatwo, mówiła Kinga Grzyb, skrzydłowa reprezentacji. Ciężko się gra z takim przeciwnikiem, który do końca też nie ma poukładanych i obrony i ataku. One w obronie grają całkowicie inaczej. Cieszą te dwa punkty i najważniejsze, że są dwa mecze wygrane. W tabeli prowadzą niepokonane Czarnogórki, Polska i Czechy mają po cztery punkty. W czerwcu dwie ostatnie serie spotkań. W pierwszym półfinale Orlen Ligi siatkarki Chemika Police wygrały 3-1 z Tauronem MKS Dąbrowa Górnicza. Dziś spotkanie numer dwa. A na taki wynik polscy kibice motoryzacji czekali prawie pół wieku. Kajetan Kajetanowicz jadący Fordem Fiesta R5 zajął trzecie miejsce w rajdzie Akropolu, trzeciej rundzie samochodowych Mistrzostw Europy. To największy sukces Polaków w tej imprezie od czasów sobie sława Zasady i Jerzego Dobrzeńskiego. Wynik. Nikt tym bardziej, więc cieszę, mówił na mecie Kajto. Jesteśmy bardzo zadowoleni, to był fantastyczny rajd, cieszę się z wysokiego tempa, cały zespół pracował fantastycznie. Cieszę się, że znalazłem dobry feeling, dobry rytm na tych bardzo trudnych odcinkach specjalnych i wszystko jest ok. Wiem, że muszę jeszcze pracować nad swoją jazdą, nad koncentracją. Jest wiele rzeczy, które muszę poprawić, żeby być jeszcze szybszym. A zwyciężył Irlandczyk Craig Breen. W tenisowym turnieju w Miami w wielkim finale górą Nowak Djokovic. Serb pokonał Hiszpana Rafaela Nadala 6-3 i 6-3. I jeszcze dwa wyniki z piłkarskich lig zagranicznych. We Włoszech porażka lidera. Juventus którym przegrał 0-2 z Napoli. W Anglii za to nowym liderem został Liverpool, który pokonał 4-0 Tottenham Hotspur. The Reds mają dwa punkty przewagi nad Chelsea. Manchester City zajmuje trzecie miejsce, traci 4 punkty, ale rozegrał dwa mecze mniej. Dziś prawie w całym kraju pogodnie zachmurzy się i może przelotnie popadać na Suwalszczyźnie, a także na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie, temperatura od 8 stopni w Trójmieście, 11 w Ostrołęce i Ciechanowie, do 17 w Wałbrzychu, Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oferta specjalna, jakie jeszcze nie było Teraz w sklepach Euro LED TV LG 42 cale 100 Hz Za 1399 Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini Za 599 Dwudrzwiowa Lodówko-zamrażarka Electrolux 40, Klasa A++ Za 799 I dodatkowo ekstra raty W sklepach Euro i na euro.pl. Bierzemy Rutimax C Mama mówiła, żeby kupić ten co zawsze Zaufaj mi Rutimax C to rutyna i witamina C, która wspomaga naszą odporność Ale mama! Mówiłam, ale się myliłam Suplement diety Rutimax C to niezmiennie wysoka jakość Poproszę Rutimax C Od teraz wybieram tylko sprawdzone produkty Dlaczego jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą dla nas ofertę Na stacji BP? Tak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 Laps. Rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj. Na przykład warsztaty kulinarne z Pascalem Okrasą i mistrzem Polski cukierników Pawłem Małeckim. Albo bony na zakupy o łącznej wartości miliona złotych. Po każde 50 złotych wydane w Lidlu na zakupy to nowa zdrabka i nowa szansa na nagrodę. Więc rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj. Lidl. Mądry wybór.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 Kiedy nową Honda Civic Tourer poznajesz z bliska, zainteresowanie przechodzi w fascynację, a marzenia stają się rzeczywistością. Civic Tourer. Dla tych, którzy cenią zarówno to, co wewnątrz, jak i to, co na zewnątrz. Fascynujące kombi o niezwykłych możliwościach, dynamiczne i wyraziste linie nadwozia, ogromny bagażnik i system Honda Magic Seat, ułatwiający przewożenie rzeczy o nietypowych gabarytach. Przyjedź na dni ofertych Honda Dream Days. Sprawdź, jaka naprawdę jest nowa Honda Civic Tourer i skorzystaj ze specjalnej oferty. Zapraszamy do auto Strukturyzowanych salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. 11 minut po siódmej rozmawialiśmy przed siódmą także o długości zebrań w różnych miejscach. Pani Anna napisała, że jej rekord czasu zebrania padł na zeszłorocznym zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej. 5 godzin. Dziś kolejne zebranie. Chyba zabiorę tym razem śpiwór i suchy prowiant. Może się przydać. 71335. A za chwilę przydadzą się Państwu telefony komórkowe, bo będziemy mieli do rozdania e, karnety na Orange Warsaw Festival. Proszę się przygotować. E, będzie ciekawe pytanie. Aha, piosenka dnia właśnie teraz jeszcze. Proszę posłuchać. Właśnie nasza piosenka Dnia Dronas. Czternaście minuty po siódmej, jeśli chodzi o bardzo drobną przestępczość, to jeszcze kilka propozycji. Żółty, pluszowy Pacman. to jedna z propozycji. Ci, którzy interesują się grami komputerowymi, wiedzą o co chodzi, to ładnie by wyglądało za szybą na lusterku. Taka pluszowa maskotka, no i jeszcze, że mogą to być pluszowe kostki. Zdarzają się, ale to akurat słuchacz proponuje pluszowe kostki e, trotylu. 7, 1, 3, 3, 5, 15 minut po siódmej. Teraz proszę posłuchać bardzo, bardzo uważnie. Orange Warsaw Festival 2014 w teledysku do piosenki Rewired do drugiego singla z płyty Velociraptor zespołu Kesabian pojawia się miły dla polskiego oka akcent mały fiat. Muzycy zespołu opowiadali nam w wywiadzie, że chodziło o zabawną scenkę, jak zmieścić czterech dorosłych mężczyzn w tak małym samochodzie. Koncertowy skład Kesibian liczy aż 7 osób. No właśnie, jak pomieścić 7 osób w fiacie 126p? Odpowiedź prosimy przesłać sms-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt sms-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca Stadion Narodowy Warszawa, PL. O no i do wygrania karnety 73533. Proszę się nie spieszyć, mamy trochę czasu. To nie jest zabawa, kto pierwszy, ten lepszy, tylko czekamy na Państwa kreatywne odpowiedzi, jak zmieścić 7 osób w Fiacie 126P, jak sądzę. Czekamy 73533 sms -owo. koszt to 3 69 groszy brutto za wysłanie odpowiedzi i przypominamy, że regulamin na stronie internetowej do ósmy mamy czas. Przed ósmą rozstrzygniemy. Ktoś dowie się, że e, otrzyma takie karnety. Tak więc czekamy na kreatywne odpowiedzi. A teledysk do tego utworu był. Brain. she W teledysku do tego utworu pojawił się polski mały Fiat. Pytanie brzmi, jak zmieścić 7 osób w Fiacie 126 P73533. Czekamy na Państwa odpowiedzi. Ciekawe. Już się pojawiły bardzo ciekawe, ale jeszcze trochę czasu mamy przed ósmą. Rozstrzygniemy naszą zabawę. Zapraszamy serdecznie. 20 i pół minuty po siódmej już. Zajrzyjmy do prasy. Joanna Mielewczyk. Ja zaczynamy od dziennika Gazety Prawnej i raportu NIK, który zdaniem dziennikarzy topi samorządy. Lokalne władze nie chronią mieszkańców przed skutkami powodzi, a inwestorów nie informują, że ci budują na terenach zagrożonych. Tak alarmuje Najwyższa Izba Kontroli w najnowszym raporcie. Suche liczby przytoczone w raporcie NIK pokazują skalę zaniedbań na różnych szczeblach samorządowych. Jak wynika z kontroli, tylko 12% obszarów zagrożonych powodziami jest ujętych w planach zagospodarowanie przestrzennego. I co gorsza, tylko w jednej trzeciej z tych 12% wprowadzono zakazy inwestycji lub zapisano jakieś ograniczenia. Zaglądamy do środka, bo w środku ciąg dalszy artykuł i tam w ośmiu spośród 24 kontrolowanych samorządów miast i gmin, lokalne studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie miało żadnych zapisów dotyczących ograniczenia inwestycji. W 22 decyzjach o pozwoleniu na budowę nie zawarto zapisów informujących inwestorów o lokalizacji na terenach powodziowych. W, w efekcie odkrywali domy i zakłady, które wybudowano, mimo że poziom posadzki znajdował się poniżej poziomu lustra wody stuletniej, która była opisana w miejscowym planie. Na podstawie tej kontroli powstał katalog głównych grzechów popełnianych przez samorządy w dziedzinie zabezpieczenia przed powodzią i te grzechy są opisane w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Polecam. A w gazecie prawnej, gazecie wyborczej zupełnie inny temat, wirtualna zemsta za realną pałę. Z cyberprzemocą ze strony uczniów zetknął się co czwarty nauczyciel. Dorosłym trudno przyznać, że gnębią ich dzieci. Piszą dziennikarze gazety wyborczej. Kradzież zdjęć z Facebooka i naszej klasy nie wymaga specjalnych zdolności informatycznych. To jest opisywana jedna z historii. 16-letni Adam z Jastrzębia-Zdroju z łatwością ukradł zdjęcia byłych nauczycielek, a potem te fotografie z niewybrednymi opisami umieścił na portalach randkowych. Uznał, że to najlepszy sposób na zemstę za złe oceny i za to, że gdy przed wakacjami groził nauczycielkom, kobiety zgłosiły sprawę policji. Tym razem zaatakował nie w klasie, lecz w sieci, obrażając i sugerując, że kobiety szukają partnerów, chociaż mają rodziny. Anglistka, matematyczka i kathetka po kilku miesiącach szykanowania zgłosiły sprawę policjantom. Kradzież tożsamości w sieci dziennikarza to tylko jeden z rodzajów cyberprzemocy. Jest wiele innych, na przykład wysyłanie obraźliwych wiadomości, grożenie. Na początku tego roku głośno było o uczniach z zespołu szkół w policjach, którzy obrażali nauczycieli na Facebooku. Maz bieżnego, jest gruba, ma 180 lat. To jest jeden z takich delikatniejszych wpisów. A nauczyciele obrażani lub gnębieni zwykle nie chcą przyznać się do problemów. Boją się, że reakcja na zaczepki nakręci tylko kampanię nienawiści wobec nich, mówi Magdalena Koszulani z rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zgłaszają się do nas ludzie naprawdę wykończeni, rozstrojeni emocjonalnie, już z wyraźnym uszczerbkiem na zdrowiu Nauczycielki z Rybnika bały się otwierać swoje skrzynki pocztowe, takie sterroryzowano. Wirtualna zemsta za realną pałę w gazecie wyborczej. I jeszcze jeden tekst z metra, już bardzo krótki. Wielkanocne w czasy rodzinne. Wielkanoc to pierwszy długi weekend tego roku. Tysiące Polaków wyjeżdżają na czterodniowe w czasy, ale święta poza domem spędzają nie tylko single, lecz całe rodziny z dziećmi i z dziadkami. Informuje o tym metro. Według biur podróży tak wielu ofert wyjazdów wielkanocnych jak w tym roku jeszcze u nas nie było. I chociaż Wielkanoc dopiero 20 kwietnia, to zainteresowanie w czasami jest ogromne. Większość ofert to wyjazdy czterodniowe rozpoczynające się w i piątek, czyli zmiana w kwestii przeżywania świąt wielkanocnych. To prasa Joanna Mielewczyk. Przed ósmą zajrzymy jeszcze do tygodników. Pan Janek proponuje, że na lusterku w bardzo drobnej przestępczości obok choinki z zapachu kokosowym wisiał sobie pluszowy tasmański diabeł. kłam, proszę, kłam. 27 minut po siódmej teraz, żeby wyjaśnić sytuację i Państwu troszkę wszystko uporządkować. 73533 to w sprawie malucha i umieszczenia tam siedmiu osób. Gdyby Państwo chcieli, to zapraszamy serdecznie. 73533 do wygrania karnety na Orange Warsaw Festival. Mamy czas do 8. No, troszkę przed 8, proszę przesłać jeszcze.